Minęła dziewiąta. Dwójka, jesteś na miejscu Janusz Prosinowski a dziś poniedziałek, szósty dzień kwietnia. Katarzyna Fitzwilliams, Piotr Kędziorek, Małgorzata Nieciecka-Mac i Zofia Kruszewska. Mówimy Państwu dzień dobry. Dziś lany poniedziałek, życzymy więc Państwu fantazji w świętowaniu. A imieniny obchodzą dziś Ada, Adam, Celestyna, Katarzyna, Tymoteusz, Wilhelm, Zachary i Zachariasz. Pogoda. W poniedziałek wielkanocny niebo nad Polską w większości kraju będzie zachmurzone w zmiennym stopniu. Na szczęście lokalnie może przelotnie popadać. Popada głównie przelotny deszcz, a przejściowo, szczególnie na północnym wschodzie, możliwe będą opady mieszane. Deszczu ze śniegiem, w górach zaś samego śniegu. W Tatrach może posypać nawet do 5 cm. W tych regionach nie można też wykluczyć lokalnych słabych burz. Dopiero po południu od zachodu postępować będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, a deszcze zaniknął. Termometry pokażą dziś od 7 stopni na północnym wschodzie, poprzez 11 w przeważającej części kraju, do 12 na ziemi lubuskiej. Tymczasem dwie minuty po godzinie dziewiątej. Teraz właśnie jest ten moment, kiedy czekamy na wiadomości od państwa w sprawie naszych muzycznych albumów. Płyta dodatkowa dziś to muzyka kameralna Romana Palestra, a w roli głównej... Za kilka dni Jerzy Maksymiuk świętować będzie swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Nasza płyta tygodnia to album z utworami mistrza, ale także z kompozycjami Kloda Debiusiego, Andrzeja Panównika, Wojciecha Kilara w nagraniu orkiestry Symfonia Warszawia pod batutą mistrza. W sprawach obu płyt prosimy o wiadomości mailowe poranek dwójki małpapolskieradio.pl. A teraz Wojciech Kilar, Orawa na Kameralną Orkiestrę Smyczkową, Sinfonia Warsowia i Jerzy Maksymiuk. To Wojciech Kilar, Orawa na kameralną orkiestrę smyczkową grała Sinfonia Warszawia, a dyrygował Jerzy Maksymiuk. 8 minut po dziewiątej, dziś lany poniedziałek, więc zaczynamy taką wodną odsłonę naszego spotkania, bo odwiedzimy teraz filtry warszawskie. Jak powstał jeden z najważniejszych systemów wodociągowych w Europie i dlaczego do dziś zachwyca nie tylko funkcjonalnością, ale także architekturą. Filtry warszawskie to takie niezwykłe miejsce, to właśnie tam inżynieria spotyka się ze sztuką, opowiadając jednocześnie historię miasta. O szczegółach. A dajaniszewska. Pod powierzchnią Warszawy, tam gdzie na co dzień nikt nie zagląda, rozciąga się drugie miasto. Z cegły, z łuków i z ciszy przerywanej tylko szumem wody. To tutaj w Zespole Stacji Filtrów od 140 lat bije jedno z najważniejszych serc stolicy. Jest koniec XIX wieku. Warszawa rośnie, ale wraz z nią rosną problemy. Choroby, brak czystej wody, epidemie. Wtedy pojawia się pomysł, który zmieni wszystko. Opowiada prezes warszawskich wodociągów Renata Tomusiak. W tamtym okresie Warszawa, jak i inne miasta w Polsce okupowanej, bo przecież mieliśmy zabory, miała problem ze zdrowiem. Ludzie umierali, była bardzo duża zachorowalność. No można powiedzieć, że między rokiem 1890 a 1910, już jak filtry powstały, one powstały w 1886, ta chorowalność wyglądała tak, że dynamika dzięki filtrom, czyli dzięki czystej wodzie, która zaczęła płynąć poprzez to wspaniałe miejsce, zmniejszyła się z około 338 osób na tysiąc, które w 1890 umierały do kilkudziesięciu, do trzydziestu osób w 1910. Za projektem stoi brytyjski inżynier William Lindley, a za decyzją generał i komisarz miasta Sokrates Starynkiewicz. Tu trzeba oddać zasługę ówczesnemu zarządzającemu miastem. On nie był prezydentem, nazywano go prezydentem, ale był komisarzem Starynkiewicz. To właśnie ten Starynkiewicz Rosjanin doprowadził do tego, że powstał system wodociągów i kanalizacji w Warszawie, którego wcześniej nie było. Były niewielkie odcinki. To był ten moment, kiedy władze zdecydowały z uwagi na dezenterię, z uwagi na tyfus, że powstają filtry. No i te filtry zostały zaprojektowane przez Williama Lindleya Anglika i jego synów, wykonane później pod ich nadzorem i ruszyła stacja tutaj na filtrach Koszykowa 1886 i dlatego chcę powiedzieć, że my w tym roku obchodzimy zacny, bardzo piękny jubileusz 140 lat naszej spółki, jako tej kontynuatorki, jako zorganizowanego podmiotu, który opiekuje wodę i ścieki dla Warszawy, naszej stolicy wspaniałej. Rok 1886. Filtry ruszają. Warszawa trafia do elitarnego grona kilku europejskich miast z nowoczesnym systemem wodociągowym. Car zgodził się, bo on tutaj odwiedzał w połowie XIX wieku Warszawy i sam był przerażony jak wygląda źle to miasto. Zresztą o tym pisał też Bolesław Prus, choćby jak wiemy wspaniały kronikarz Warszawy. Jak już zostały zrobione te filtry, to okazało się, że my je mamy jako Warszawa, jak powiedziałam w zaborze ruskim, a Peter nie, czyli wyprzedziliśmy również te miasta w Rosji, które przecież mogły się szybciej rozwijać, bo tam były pieniądze, a u nas zawsze trzeba było te pieniądze walczyć. Więc mieliśmy takiego dobrego gospodarza wtedy Warszawy, docenianego przez Polaków i stąd mamy plac Starynkiewicza, ale też mamy uhonorowaną rodzinę Lindleyów, bo ta rodzina rzeczywiście razem z ówczesnym zarządzającym Warszawą zrobiła mnóstwo dobrego dla ówczesnej Warszawy. Ale to co powstało nie było tylko infrastrukturą. To była inżynierska sztuka. Na Koszykowej mieści się cały kompleks również z kanalizacjami i z wodociągami. Trzeba pamiętać, że Lindley zaprojektował stację pomrzecznych na Czerniakowskiej, która jest też częścią zakładu centralnego i szereg obiektów, w tym wieże ciśni filtry powolne, wspaniałe filtry powolne, które są też no, zjawiskiem i historycznym i absolutnie artystycznym, bo te filtry są przepiękne, one są schowane pod ziemią i wtedy, kiedy opróżniamy raz na kiedyś, można zobaczyć ich rzeczywiście wspaniałość, dlatego, że one są zbudowane ze specjalnej cegły. Do dzisiaj te filtry ponad 140 lat sprawują się fantastycznie, a jako przykład artyzmu, bo też tak można określić, to są właśnie kanały, którymi między innymi powstańcy warszawscy, a wcześniej powstańcy getta, przechodzili w czasie II wojny światowej. Więc to nie jest tylko obiekt, to nie jest jeden budynek, to jest specjalna cegła, którą on wykonał wszystkie te obiekty składające się na cały kompleks. I oczywiście specjalna jakość rur, które wymagania były na XIX wiek wyjątkowo wysokie. Jak na przykład były dowożone cegły, te właśnie, które, z których choćby jest wieża ciśnień zbudowana. To obaj, i ojciec, i syn mieli taką zasadę, że wszystko ma być doskonałe. I to jeżeli w wagonie było więcej chyba niż 20 bądź kilkanaście cegł, które nie spełniały jakości, to cały wagon tej cegły był przez Lidlejów odsyłany. To technologia sprzed ponad wieku? Która? Wciąż zdaje egzamin. Dzięki niej woda, którą dziś piją warszawiacy, jest czysta i bezpieczna, bo filtry, mimo wielu przeciwności losu, działały nieustannie. W tych czasach, kiedy budujemy w XXI wieku, choćby nawet najbardziej chcielibyśmy, to po prostu częścią naszej pracy w systemach infrastrukturalnych, sieciowych są awarie. I proszę sobie wyobrazić, że nigdy filtry nie uległy awariom, naturalnym awariom, takim technicznym. Były wyłączone z uwagi na I wojnę światową w 1915 roku, kiedy Rosjanie opuszczali miasto, a wchodzili Niemcy, przerwali dwa mosty. tak, To był most Poniatowskiego i most Kierbedzia. Pod mostem Kierbedzia by w wodociąg w stronę Prasko i właśnie z tej strony lewej dostarczano wodę do Pragi i to był ten moment kiedy można powiedzieć że zakład centralny nie mógł pracować w sposób optymalny drugi moment to jest druga wojna światowa po upadku powstania warszawskiego kiedy miasto było przygotowywane do tego aby je zrujnować i rzeczywiście była próba zaminowano filtry dzięki Polskim, naszym wspaniałym żołnierzom w Armii Podziemnej, którzy jednocześnie byli pracownikami tej spółki i jednemu z nich, dokładnie dwóm, rozminowane zostały filtry i nie udało się Niemcom zburzyć. Były zniszczenia nieduże. To jest zaszczyt, że tak wspaniałe dzieło zostało przygotowane i można powiedzieć pięknie pracuje do dzisiaj. Nie widzimy cegieł, nie słyszymy maszyn, a jednak to właśnie tam pod ziemią wciąż płynie historia. Mija 140 lat. 140 lat nieprzerwanej pracy. Przetrwały zabory, wojny, odbudowę i współczesność. Przetrwały wszystko to, co zmieniło Warszawę. I każdego dnia robią dokładnie to samo. Dbają o to, by w kranach płynęła czysta woda. O historii tego niezwykłego miejsca opowiedziała Adzie Janiszewskiej, prezes warszawskich wodociągów Renata Tomusiak. Od niemal dwóch dekad stacja filtrów jest także zabytkiem województwa mazowieckiego. Warto tam wybrać się nie tylko w lany poniedziałek. Nucił i grał, nawet zdaje się, że na dzwonku rowerowym Alejandro Franow, argentyński multiinstrumentalista i kompozytor. A my teraz będziemy Państwa namawiać do podtrzymywania zwyczaju kolędowania wielkanocnego, chodzeniu po dyngusie. Nie jest to zwyczaj tak powszechny jak kolędowanie noworoczne, ale są miejsca, w których pomimo długiej przerwy tradycja się odradza. Tak dzieje się w tym roku na Mazowszu, we wsiach, gdzie wraz z lokalną społecznością, dziećmi i kołami gospodyń wiejskich działa skrzypek Mateusz Niwiński. A czy śpita, czy nie śpita, czy nam śpiwać pozwolita, czy nam śpiwać pozwolita. A jak śpita, to stawajta, naszego śpiewania wysłuchajta.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 Otworzyć tradycję gry na ligawkach, bo to jest takie ostatnie miejsce, tutaj w, w regionie, gdzie grano na ligawkach w Adwencie i te ligawki budowano. I wychodząc od tych ligawek, poszliśmy dalej. Namówiłem tutaj panie z koła gospodyń, żeby odtworzyć, wrócić do Dyngusa, takiej wielkanocnej kolendy, która tu na Mazowszu Południowo-Wschodnim.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 Jedni odchodzili, drudzy przychodzili, no i śpiewali, e, to się im coś tam wynosiło, najwięcej to przeważnie jajka. Jak przychodzili, to najpierw się pytali, czy mogą, czy mogą śpiewać. A potem jak odchodzili, to życzyli, dziękowali za to, no i, i, i poszli. A były jakieś takie zaloty w tym czasie, zawołania do dziewczyn, chłopaki jakoś tam próbowali poderwać te dziewczyny. Lany poniedziałek był, to nieraz dziewczyny się pozbierały tam paranaście, tak jak myśmy, nie, to tak, myśmy, ja byłam z innej wsi, a były sadzawki, no i wtedy było, wtedy było fajnie bo te dziewczyny wszystko poubierane, eleganckie, a te wiadramy i z jednej strony i z drugiej strony no to już nie miały wyjścia, musiały być tak zmocone, że wtedy takie były zaloty. A z gospodarczyk siedzi w rogu stoła, mu pasik jedwabny, wysywane koła, Mu pasik jedwabny, wysywane koła. Nasa gospodyni z łupcykami brzumka, dla nas bym głośników tysiąc złotych suka, dla nas dyn, głośników, tysiąc złotych suka. Nasa gospodyni, zajrzycie do skrzyni. Wynieście kopa, i kilo słoniny. Wynieście kopa, kilo słoniny. Chwała Bogu Ojcu, siedzi kura w końcu. Kopajaj na Pani wyniesie. Kopajaj na Pani wyniesie. A do cię dojcie, Pan te spokieł wasy, Może kiedyś bandu, dla nas lepsze czasy. Może kiedyś bandu, dla nas lepsze czasy. A dojcie, cię dojcie, talara złotego. Może wybierzecie na ziociach, którego. Może wybierzecie na zianciach którego. Aleluja! Z Mateuszem Niwińskim rozmawiała Justyna Piernik, a przed nami muzyczne spotkanie z Mateuszem Niwińskim, który zaśpiewa z Kają i Januszem Prusinowskimi muzykancka kompania dziecięca i przyjaciele i utwór Konopielka. Cienka, niewielka, w lęku Konopielka U mamy córeńka, w gaju na Dunaju U mamy córeńka, kasienka krasna Paweczki pasła, w gaju na Dunaju Paweczki pasła, pawki chodziły Pióreczka gubiły, w gaju na Dunaju Pióreczka gubieły.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 na Dunaju, na Dunaj puściła, A w tym Dunaju trawa murawa, Gaju na Dunaju, trawa murawa, A na tej trawie trzej rybaczkowie, na Dunaju, trzej rybaczkowie, trzej rybaczkowie, to są raciszkowie, Ciszkowie, a co im będzie, za wynagroda Gaju na gonaju, za wynagroda pierwszemu będzie, ten Pani z Gaju na Donaju. Ja sama młoda Gaju na Dunaju Ja sama młoda, ja sama młoda Piękna jak Jagoda w Gaju na Dunaju Piękna jak Jagoda A teraz Kasieńko, żebyś zdrowa była W Gaju na Dunaju, żebyś zdrowa była I do Wielkanocy wesele zrobiła w Gaju na Dunaju Wesele zrobiła A my doczekali Drużby pojechali w Gaju na Dunaju Drużby pojechali Na rocze pierwszy Życzymy Ci syna w Gaju na Dunaju To płyta cztery domy słońca, zima, wiosna. Ta płyta może trafić do państwa. Proszę do nas napisać poranek dwójki małpa .pl. A my zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Jerozolimą, gdzie jest Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia. Witaj Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jerozolima to co roku centrum wydarzeń paschalnych, ale tegoroczny Wielki Tydzień i celebracja Wielkanocy odbywa się bez tradycyjnych publicznych obchodów z udziałem wiernych. W związku z wojną zdecydowano o znaczącym ograniczeniu świętowania, chociaż życie liturgiczne kościoła nie zostało na szczęście całkowicie zawieszone. No właśnie i to jest to chyba najciekawsze w tym wszystkim, że jednak w takim miejscu, jakim jest Jerozolima, gdzie pielgrzymuje się przecież całego świata właśnie w okresie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Wielkiej Nocy po to, żeby tutaj być, to w tym miejscu, jak nigdzie indziej, ludzie, mieszkańcy i chrześcijanie, którzy tutaj są, są bardziej skupieni w tych świętach, na tym, co jest najważniejsze niż na tych kwestiach zewnętrznych, niż na byciu w Bazylice Grobu Pańskiego, która oczywiście jest bardzo ważna, ale do której, jak sama wspomniałaś, nie można wejść, bo takie są Ograniczenia. Tydzień temu, kiedy mieliśmy Niedzielę Palmową, łaciński patriarcha Jerozolimy nie został wpuszczony i tylko pod naporem międzynarodowej krytyki, krytyki kościołów chrześcijańskich z różnych stron świata. Izraelskie władze zgodziły się na transmisję mszy świętych w gronie kilkunastu księży, a wierni poza murami Starego Miasta. Ja właśnie zwracam uwagę na to, jak bardzo te święta różnią się od tych świąt, nawet w trakcie pandemii koronawirusa. Tutaj mieszkańcy mówią o tym, że takich, takiego smutku w związku z tymi ograniczeniami, nawet nie z wojną, tylko właśnie z ograniczeniami nie było nawet podczas tego okresu, kiedy restrykcje pandemiczne, a nie restrykcje wojenne obowiązywały. No taka w rejonie Starego Miasta w Jerozolimie. Odnotowano przecież przypadki spadających odłamków. W marcu fragment pocisku spadł w obrębie Starego Miasta bezpośrednio w sąsiedztwie najważniejszych tych miejsc świętych, w tym Bazyliki Grobu Świętego czy Meczetu, Alaksa i Ściany Płaczu. Te święta odbywają się w cieniu wojny, ale są też w pewien sposób bardziej lokalne, bo niemal bez turystów. Absolutnie i to rzeczywiście jest coś, co m, chyba najbardziej rzuca się w oczy, chodząc z uliczkami jerozolimskiej starówki, taka apokaliptyczna wręcz atmosfera. I oczywiście tutaj, żeby nie nadużywać biblijnych porównań, ale zazwyczaj, jeśli ktoś z Państwa miał okazję być w Jerozolimy, nawet nie w trakcie Świąt Wielkiej Nocy, to te wąskie, strome uliczki prowadzące właśnie do tych trzech najświętszych miejsc religii monoteistycznych są przepełnione turystami. Tam czasem nie można się przepchnąć, czasem ta droga kilkusetmetrowa zajmuje kilkanaście minut, dlatego, że jest jest tak wiele osób, które zmierzają, w, czy to właśnie do ściany płaczu Meczetu Alaksa, czy do Bazyliki Grobu Pańskiego. W tej chwili jest absolutnie zupełnie pusto i to niezależnie od dnia, od pory dnia i nocy. Turystów w Izraelu nie ma, turystów w Jerozolimie nie ma i dobrze, że ich nie ma, dlatego że tutaj nad głowami wciąż przelatują rakiety, tuż wciąż trzeba schodzić do schronów, kiedy pojawiają się alarmy bombowe, które no, splatają się też z dzwonami kościelnymi, a te dzwony kościelne z kolei wołają wiernych też na mszech, w których wierni uczestniczyć nie mogą. Więc jest to surrealistyczna apokaliptyczna atmosfera. Oby jak najszybciej się skończyła, rzecz jasna, no ale to wszystko zależy od rządzących. Ten czas spędzany wspólnie, między innymi w schronach, o czym wspomniałeś, to jest też taki specyficzny czas, kiedy w święta nagle spotykamy się w dosyć przypadkowym zestawie tych, którzy akurat do odpowiedniego schronu weszli, no i tam też toczą się rozmowy. I schrony są bardzo demokratyczne, proszę Państwa. One są równie demokratycznie jak irańskie rakiety. W tym sensie, że tutaj nie wybiera, nie wybiera się schronu. Rakiety nie wybierają celu, dosłownie w który, których, które uderzą. Czy to będą i czy, nie daj Panie Boże, rakieta, która, której odłamki spadną, czy to będzie dzielnica chrześcijańska, żydowska czy arabska. Tak samo jest w schronach. Więc kiedy zaczynają, rozlega się alarm, sygnały alarmowe, to oczywiście szuka się najbliższego możliwego schronu, jeśli jest się na ulicy. I tam rzeczywiście dochodzi do takich rozmów, kiedy Żydzi się spotykają z Arabami, chrześcijanie też w pobliżu Starego Miasta. Powiem jedno, to co nas wszystkich łączy to jest lęk. To jest to oczywiście strach przed tym, co się może wydarzyć. Tam już nie ma podziałów etnicznych w tych stronach, naprawdę. Tam już nie ma rozmów o polityce w tych schronach, nie ma wzajemnych animozji. Tam jest tylko ten sam, nasz, nasz zwykły ludzki lęk powszedni o to, czy z tego schronu wyjdziemy. Gdyby nie wojna, to teraz te wszystkie miejsca, o których mówisz, tętniłyby życiem, modlitwą dla chrześcijan. Te miejsca w Jerozolimie szczególne to Bazylika Grobu Pańskiego, przejście Drogi Krzyżowej czy wizyta w ogrodzie Getsemani. Większość tych miejsc możemy tylko zajrzeć między innymi z dachów staromiejskiej, starówki w Jerozolimie, która jest tak skonstruowana, że często idąc, na przykład uliczką, nagle wychodzimy na dach jakiegoś budynku i stamtąd można podziwiać panoramę. Tak i co więcej, bardzo się cieszę, że do tego nawiązujesz, ponieważ, proszę Państwa, dach Bazyliki Grabu Pańskiego jest jednym z moich ulubionych miejsc jest na ziemi. I co więcej, nie wszyscy wiedzą, jak na niego się dostać, a jest to bardzo łatwe. Rzeczywiście wystarczy raz zabłądzić kiedyś, wiele lat temu mnie się udało tak zabłądzić i przypadkiem okazuje się, że jestem na jakimś placu, a ten plac nie okazał się placem, tylko okazał się być dachem części Bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie są malusieńkie kościółki etiopskie i takie wykute w skałach przejścia, które można takie tajemne prawie, że przejścia którymi można było wcześniej przed tą wojennym czasem zejść do Bazyliki Grobu Pańskiego. Ten dach był w trakcie tygodnia otwarty, ale do czasu, do czasu Triduum Paschalnego wtedy Izraelskie Wojsko też go zamknęło. Masz rację, starówka jerozolimska jest pełna tego typu takich urokliwych, tajemniczych miejsc, ale też miejsc, na no, których można nie tylko podziwiać panoramę Jerozolimy, ale również no, odnaleźć tak niesamowite miejsca, jak wejście na dach Bazyliki Grabu Pańskiego. Jerozolima to jest centralny punkt, wokół, wokół którego ogniskują się dzieje świata. Dziś zanurzamy się w poranku dwójki często w takich utworach i przytaczamy też takie materiały, które odwołują się gdzieś do tradycji, do przeszłości. Przecież nie jeden szlachcic z Polski pielgrzymował do Jerozolimy i była to wielka wyprawa niemal metafizyczna. Co ciebie zachwyca w Jerozolimie wśród tych wytartych schodów, murów, ścian wytartych obecnością tylu pielgrzymów? Ja być może zaskoczę Ciebie i Państwa tą odpowiedzią, bo ja rzeczywiście też do Jerozolimy przyjeżdżałem w poszukiwaniu jakiejś odpowiedzi na pytania, w poszukiwaniu czegoś wyższego, w poszukiwaniu Boga, w poszukiwaniu duchowości głębszej i to, z czym mnie Jerozolima skonfrontowała, to to, że odpowiedzi na te wszystkie pytania możemy znaleźć, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Jerozolimie, czy w mojej ukochanej Puszczy Białowieskiej na Podlasiu. Jerozolima oczywiście jest świętym miejscem i ona pomaga w odnajdywaniu tych pytań, ale też może skutecznie przeszkodzić w odnajdywaniu skupienia i ciszy, kiedy na przykład albo są irańskie rakiety, albo są tysiące turystów z całego świata. Za tydzień Prawosławna Wielkanoc, w sobotnia msza, tak zwane zejście ognia, jak się przyjmuje, jak przyjmują prawosławni, zejście Ducha Świętego w postaci ognia, to jest jest msza, na której tysiące osób, to jest bardzo ważna część duchowości prawosławnej. Tam ja wielokrotnie uczestniczyłem w tej mszy i tam również można tyle wiary zyskać, co i stracić, bo no, to, to jest zupełnie inna np. arabska mentalność przeżywania, chrześcijańska arabska mentalność przeżywania religii, religijności, gdzie są, gdzie są krzyki, gdzie są śpiewy. To, co mnie do Jerozolimy najbardziej przyciąga, to jest ta konfrontacja ze sobą bo to jest miasto, które jak nigdy, jak mało które inne jest takim zwierciadłem dla duszy i potrafi, potrafi też pokazać te ścieżki czasem prowadzące na dach Bazyliki Grobu Pańskiego. Tomasz Sajewicz z Jerozolimy opowiadał nam o sytuacji w tamtej części świata, o której tak często teraz myślimy. Życzymy Ci Tomku, życzymy ci, Tomku spokojnego czasu, bo mówili, że dziękuję. noc nie była łatwa. Noc nie było łatwo, rzeczywiście doszło do kolejnych irańskich ataków na Izraeli. Niestety one są coraz bardziej intensywne. Miejmy nadzieję, że ten duch wstania jakoś też być może w jakiś cudowny sposób stąd z Jerozolimy trafi w serca tych, którzy podejmują decyzję o tym, żeby tego konfliktu jednak nie eskalować, a niestety na to się zanosi. Tomasz Sajewicz w Jerozolimie, a Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia. My teraz posłuchamy palestyńskiego muzyka i kompozytora Adnan Żubrał. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 12 minut pozostało do godziny 10. Rekomendacje. Choć jeszcze świętujemy, to tak naprawdę rozpoczął się nowy tydzień, a więc nowy głos w cyklu Rekomendacje Kulturalne. W tym tygodniu to głos Dobrawy Czocher, wiolonczelistki i kompozytorki, która czerpie zarówno z muzyki klasycznej, jak i eksperymentalnej, z elektroniką i ambientem. Chociaż solowa ścieżka kariery Dobrawy Czocher jest niezwykle interesująca, warto przypomnieć jej współpracę z hanią Rani, z którą między innymi wydała płytę pod szyldem Deutsche Gramofon jako najmłodszy duet wykonawczo-kompozytorski w dziejach ten, w tej legendarnej wytwórni. A dziś wybory teatralne Dobrawy Czocher. Byłam ostatnio na wyjątkowym wydarzeniu, które odbyło się w Teatrze Studio w Warszawie. Wydarzenie to nosi tytuł Serce ze szkła i jest to musical. I choć całe życie wydawało mi się, że forma musicalu nie jest czymś, co do mnie przemawia, to po obejrzeniu Serca ze szkła zmieniłam zdanie i uznałam, że kocham musical. Doszłam również do takiego wniosku, że każda forma sztuki może być wybitna, ale wtedy, kiedy tworzą ją wybitni ludzie. Serce ze szkła to musical, spektakl wybitny pod każdym względem. Pod względem pomysłu, który opiera się na baśni Andersena, a także książce Mari Peszek. Muzycznie spektakl ten jest na najwyższym poziomie. Muzykę stworzyła do niego Maria Peszek i Andrzej Smolik. Dla mnie ta tkanka muzyczna ma niezwykłe znaczenie. Naprawdę moje muzyczne zmysły zostały nakarmione, ale nie to poruszyło mnie chyba najbardziej. Najbardziej w tym spektaklu poruszyło mnie to, że jest on szalenie zabawny, odważnie zabawny, a jednocześnie jest bardzo głęboki. I to połączenie, ono robi na mnie ogromne wrażenie. Wydaje mi się, że jest to rzadkość i nie jest to łatwe, by bawić Jednocześnie poruszać, zostawiać widza ubawionego, a jednocześnie wzruszonego. Tutaj też wielkie brawa dla aktorów, którzy naprawdę wykonali te piosenki zawodowo i fantastycznie. Patrzę właśnie na stronę Teatru Studio i widzę, że serce ze szkła będzie wznawiane w czerwcu, do czego Państwa serdecznie zachęcam, aby zrobić sobie ten prezent i przeżyć ten spektakl you <music> Do godziny 10 pozostaje 5 minut i to już niemal wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w poniedziałkowym poranku dwójki. Czas jeszcze ogłosić, do kogo powędrują nasze płyty. Płyta tygodnia do pani Ewy z Wrocławia, a płyta dodatkowa do pana Tomasza z Poznania. Zofia Kruszewska, Katarzyna Fitzwilliams, Piotr Kędziorek, Małgorzata Nieciecka-Mac. Mówimy Państwu do usłyszenia i proszę pamiętać, że dziś lany poniedziałek.